do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Michał Malanowski Historia Heinricha Część druga W każdym bądź razie nie byłem jedyną osobą potrafiącą zachować trzeźwe myślenie w sanatorium. No przynajmniej w ciągu dnia. Moim przyjacielem, spowiednikiem, zaufanym kolegą po szaleństwie, bratem wręcz i zdolnym do dysputy interlokutorem był Rainer W. Fausbinder. Mężczyzna kilka lat młodszy ode mnie, jednak o ile bardziej zmęczony życiem i jego ciągłymi próbami. Pamiętam go jako mierzącego może pięć stóp, łosiającego człowieka o spojrzeniu bystrym i ciągle biegającym na boki. Podczas pobytu w sanatorium, czyli tak jak mi dane było go poznać, wszędzie chodził z jakąś ze swoich laleczek. Maskotek, które sam przygotowywał. Każda z nich, które widziałem, a dane mi było obejrzeć na pewno większość z jego lalek, miała jakaś, jakiś nienaturalny element. Bardziej odrażający, bardziej mogący być przyczynkiem do nocnych koszmarów, niż być powodem traktowania owej laleczki w sposób miły i czuły. Niektóre miały zamiast oka dziwne, jakby stalowe kratki, niczym w nowojorskich odpływach ściekowych, innym brakowało z kolei oczy dołów, ale Rainer nie zapomniał o długich na cal rzęsach. Niektóre laleczki zdawały się niedokończone przez artystę. Zupełnie jakby położył pierwszą warstwę modeliny na drewnianym szkielecie, a zapomniał o kolejnych. Stąd brakowało im na ten przykład części wargi, tak, że doskonale były widoczne szczęki, kawałków skóry na udach, gdzie pojawiało się to, co winno być pod spodem, czyli szalony układ żył, tkanki i mięśni. Niektóre z laleczek doposażył w przedziwne akcesoria, jak na przykład włosy świni, które ukradkiem otrzymywał od kucharza w zamian za jakieś przysługi, o których nie chciał wspominać. Obroża, którą wymienił na paczkę papierosów z którymś z pensjonariuszy. Widać też było na jego laleczkach wydarzenia chwil obecnych, tych przeżywanych przez nas wszystkich w sanatorium. I tak niektóre maskotki miały przytwierdzone na stałe, do czoła elektrody. Inne miały wbite w głowę sztućce, mające zapewne symbolizować terapię poprzez uciski. Tak, laleczki Rainera były niewątpliwie wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Zadziwiało mnie to połączenie szaleństwa, tak przecież dobrze widocznego w jego lalkach i zdrowego, zarazem w pełni sprawnego umysłu. Rainer był pracownikiem naukowym z wykształcenia antropologiem kulturowym, przedstawicielem tego przedmiotu, który tak dynamicznie się rozwija ostatnio w naszym kraju. Na wskutek nie wiem jakich wydarzeń jednak, w jego kolejnych pracach zaczęły pojawiać się rojenia, szalone opisy nie mające nic wspólnego z metodą naukową. Cóż, później jak było mi, Bogu dzięki, dane przekonać się na własne oczy, a może raczej na własny umysł, okazało się, że teorie Rainera, te które właśnie spowodowały jego umieszczenie w sanatorium, były tymi najwartościowszymi. Jak widzisz, drogi czytelniku, nie próbuje zaprzeczyć szaleństwu Reinara. Wskazuje tylko, iż może miało ono swój wyraz niedokładnie tam, gdzie podejrzewano. Nasze rozmowy zrazu dotyczyły prostych wydarzeń. Były komentarzami działań wojennych, jakie miały wtedy miejsce w Europie. A o których my mogliśmy dowiedzieć się za pomocą radia. Rozmowy te były proste w swoich tematach i wypowiedziach. Zupełnie jakbyśmy sondowali się, na ile możliwe jest zbudowanie między nami nici porozumienia, zaufania. Jakbyśmy chcieli odkryć, czy możemy przekazać sobie wzajem, zdradzić nasze najskrytsze tajemnice. Rainer był człowiekiem doskonale wykształconym, Dlatego nim poruszyliśmy temat moich rojeń, koszmarów i nocnych wędrówek, nim to się stało, przebrnęliśmy przez dysputy naukowe, których przyznaję, mój przyjaciel był wielce biegły, rozmowy o sztuce, naturze kultury, o fizyce. W końcu jednak nadszedł czas odsłonięcia się i Reinhard był tym, który odsłonił się pierwszy. Do dziś pamiętam, jak rzekł, Heinrich Jestem w stanie dostrzec duchy. Nie rozumiał przez to pływających, unoszących się nad podłogą istot w zwiewnych szatach, lecz jakby emocje, jakieś elementarne stany umysłu związane z miejscem. Był medium, jak twierdził, zdolnym do odbierania każdej emisji. Nie wiem czemu, może za sprawą budującą się nami, budującej się między nami przyjaźni, ale nie potraktowałem go jako psychotyka, człowieka niespełna rozumu, lecz uznałem, że mówi prawdę. Może dojrzałem coś w tych jego rozbież... rozbieganych oczach? Zdradziłem mu własny sekret. Opisałem swoje przeżycia, nocne omamy, podróże... Najdziksze i najbardziej szalone światy, jakie odwiedzałem nocami. Słuchał mnie w zamyśleniu, jakby nie poddając wątpliwości realności owych miejsc, a zastanawiając się jedynie nad ich położeniem, relatywnym wedle naszego świata, świata doznań i prostych potrzeb wewnątrz sanatorium. Tego wieczora, gdy skończyłem mą opowieść, bo trwało to prawie cały dzień, tak rad byłem, mogąc wreszcie bez obaw podzielić się swoimi koszmarami, zrzucić z siebie jarzmo tajemnicy. Wiedziałem, że zawiązuje się między nami więź nierozerwalna, pewnego rodzaju intelektualne porozumienie dwójki szaleńców walczących o swoje życie. Rainer wysłuchał do końca mojej opowieści, w milczeniu pokiwał głową, pogładził świńskie włosie na głowie swej laleczki, i ruszył zgarbiony do swego pokoju. Tej nocy miałem potworne sny. Jedne z najgorszych, jakie przeżyłem kiedykolwiek. Błądziłem po morzu tak płytkim, że nie przekraczało poziomu mych kolan. Było oleiste i ciemne, odbijające jedynie wątłe światło gwiazd. Rozlewało się, ginąc daleko za horyzontem. Z każdej strony gdzie nie spojrzałem, a z jego tafli wyrastały miliony niedużych, ostrych jak noża wykrzywionych w jednym kierunku skał, także poruszając się, musiałem uważać, by nie poranić swojego ciała. W tle widziałem zbliżającą się do mnie postać potwora, raczej giganta, zalewającego nieboskłon o kształtach nie przypominających mi nic, co mógłby rozpoznać umysł. Kształtach wciąż fluktujących, w nieustannej zmianie, ewolucji. Przesłaniał mi boskłon, którego gwiazd nie mogłem zidentyfikować, jednak nie mogłem pozbyć się tego wrażenia, że gdzieś tam daleko, może milion lat świetnych stąd, w innym czasie jest moje sanatorium. Czułem się zupełnie, jakbym przeniósł się do. do leża. Tak leża właśnie. Leża Boga. I choć sen ten niósł ze sobą wiele potworności i wynaturzeń, których opis boję się przytoczyć, by nie przyprawić czytelnika o szaleństwo, to właśnie owo wrażenie. Nie, więcej, ta wiedza, iż tam na nieboskłonie jest Bóg, tak bardzo inny od tego, jakiego znamy, tak niezrozumiały. Właśnie to wywarło na mnie, największe wrażenie. Sanitariusze ponoć znaleźli mnie w kuchni, posuwiście ciągnącego nogami wśród pozwalanych talerzy i sztućców z pokaleczonymi od stłuczonych skorup nogami, zakrwawionego i wycieńczonego, zupełnie jakby po tygodniowej tułaczce. A rano? Rano pamiętam to doskonale, Pierwszą osobą, jaką zobaczyłem, był Rainer. Przybył jeszcze przed porą śniadania. Wyglądał koszmarnie, nawet jak na siebie. Miał oczy sinę od łez i przyrzegłbym, że widziałem też w nich krwawą opuchliznę, jakby odpatrzenia na bardzo jasne światło. Dłonie mu się trzęsły i spoglądał na mnie przerażony. Podszedł do łóżka, usiadł na nim ciężko, i wciąż, nie mogąc opanować oddechu, wysapał. Heinrich, Heinrich, widziałem. Ty jesteś kluczem. Pójdźmy tam. Musimy tam iść. On nas wybawi. Pozwól mi być medium. Tekst i wykonanie Michał Malanowski. Cześć, tutaj Jacek Brzezowski, kolejne już 18 wydanie Tchnienia Grozy. Myślę, że skoro mam materiał, to będę przykręcał śrubkę i wypuszczał bardziej regularnie kolejne odcinki, żeby nadrobić jakieś tam zaległe straty. No cóż, nie mam tutaj za dużo do powiedzenia, niewiele czasu minęło, widzę, że no są takie wiosenne, pomimo, że jest jesień, podrygi wśród słuchaczy gdzieś tam ktoś się odzywa. Trochę skoczyła liczba odwiedzających na stronie. No więc może wszystko będzie miało się ku lepszemu, jak okaże się trzeci odcinek, później kolejne odcinki kto wie, może przekroczymy magiczny próg 20 odcinków w końcu. Tak czy inaczej do usłyszenia no, mam nadzieję, że za tydzień, bo Teraz się udało, czemu miałoby się nie udać za tydzień. W kolejnym, to już będzie 19 odcinku Tynia Grozy. Teraz to była druga część historii Heinricha w wykonaniu Michała Malanowskiego. Za tydzień trzecia i ostatnia. No to co? To było na tyle. Cześć, do usłyszenia, trzymajcie się.